– Co dalej? – zapytał zmęczony Tomczak, ocierając pod z czoła. Marecki przysiągłby, że to ta sama chustka, którą wykorzystał wczoraj, przedwczoraj i każdego innego dnia w tym tygodniu do ocierania wąsów po zjedzeniu posiłku, spoconego czoła, a także do wydmuchania nosa. Odetchnął głęboko i spojrzał na zegarek. Zakończyli pracę godzinę temu. – Spadamy na komisariat, nic tu po nas – Trzeba sporządzić raport i widzimy się jutro w zakładzie medycyny. Ja też? Tomczak skrzywił się z niechęcią. Ty prowadzisz sprawę identyfikacji. Twoja obecność jest konieczna. Antek westchnął. Ostatnimi czasy tak właśnie wyglądała współpraca ze starszym kolegą. Stanisław wypalił się już dawno temu, ale ostatnie miesiące pokazywały, że wiatr rozwiewał resztki popiołu. Brak zapału do pracy nie mógł jednak prowadzić do zaniedbań. Ostatnią rzeczą, o której Marecki chciałby zameldować naczelnikowi, było niedbalstwo Tomczaka. Lecz nie wyszło ono na jaw wyłącznie dlatego, że osobiście sprawdzał każde słowo w sporządzanych przez tamtego raportach i nadzorował rozmowy ze świadkami czy czynności w terenie. Nie tak powinna wyglądać ich współpraca. Nie był niańką. Podkomisarz nadal miał sporo znajomości wśród kumpli ze służb mundurowych, sądowych, administracyjnych czy też na ulicy, ale coraz rzadziej z nich korzystał, jakby podniesienie słuchawki telefonu przekraczało jego możliwości intelektualne. Staszek zwrócił się z przygnębieniem do kolegi, gdy zajęli miejsca w nieoznakowanym samochodzie służbowym. To nasza ostatnia sprawa. Komendant tak powiedział? Zdziwił się Tomczak. Nie, Staszek, ja tak mówię. Masz dość tej roboty i ja to rozumiem. Ale ja nie mam dość. Rozumiesz, o co mi chodzi. Tomczak wyjął papierosa, ale widząc spojrzenie Antka, schował go z powrotem. Wiem, przyznał. Chcesz kogoś młodszego, na kogo możesz liczyć, a nie wlec za sobą. Bez obaw. Jeszcze w tym miesiącu złożę wniosek o emeryturę. Już dawno powinienem to zrobić. Żygać mi się chce od tych wszystkich trupów, kradzieży, włamań, awantur domowych. Mam dość. Przykro mi, mruknął Marecki. Naprawdę było mu przykro, ale nie mógł dłużej pracować z Tomczakiem. Nikt nie mógł. Cała reszta wydziału od co najmniej trzech lat unikała starego podkomisarza jak diabeł święconej wody. Naczelnik już dawno powinien wysłać go na zieloną trawkę, ale Stanisław nie zrobił nic, co uzasadniałoby taką decyzję. Nie podpadł, bo pilnowałem go na każdym kroku, pomyślał Antek, złoszcząc się na samego siebie. Uruchomił silnik, zastanawiając się, skąd ta irytacja. To już był najwyższy czas. Nie powinien czuć się winny, że w końcu powiedział o tym głośno. Czuł się jednak winny z powodu ulgi, która ogarnęła go po stwierdzeniu starszego kolegi. Ulgi na myśl że jego życie w końcu wróci do normy i nie będzie musiał myśleć za dwóch. I bądźmy szczerzy, w pracy policjanta zdarzają się sytuacje, że musi mieć pewność co do swojego partnera, a on na Tomczaka liczyć nie mógł. Nie ten wiek, nie ten refleks. Nie bez powodu funkcjonariusze policji mają prawo do wcześniejszej emerytury. Niepotrzebnie. Od tak dawna mam tę robotę w dupie, że gdybym miał jakieś hobby, to już dawno odszedłbym z tego pierdolnika, powiedział Staszek, bynajmniej przejęty wizją porzucenia komisariatu. Człowiek nie nadąża za tymi zmianami. Wszystko zaliczasz, zauważył Antek, ale zaraz ugryzł się w język, by nie powiedzieć czegoś, co zachęciłoby kolegę do pozostania. E tam, wzruszył ramionami. Nauczyć się paru gówien to ja jeszcze potrafię co nie znaczy, że tydzień później będę je pamiętał. Zrok mam w porządku, to kulka poleci gdzie trzeba. Z testów sprawnościowych jestem już zwolniony, ale jak trzeba, to ten kilometr przebiegnę. Marecki zmarszczył czoło i spojrzał spod oka na Stanisława. Sam kiedyś znajdzie się w takiej sytuacji, ale liczył na to, że wówczas otrzyma pracę za biurkiem albo przejdzie wcześniej do cywila i będzie robił coś innego. Brak odpowiedniej sprawności i umiejętności to nie tylko kiepska wykrywalność, ale i narażanie innych na niebezpieczeństwo. Jasne. Mruknął niezobowiązująco, zdecydowany dopilnować, by kolega dotrzymał słowa. Stój! zawołał nagle Tomczak, wskazując palcem mężczyznę zjeżdżającego starym rowerem powale. Co jest? Marecki zahamował gwałtownie. Przecież nie potrąciłby tamtego rowerzysty. Jechał wolno, a wędkarz, sądząc po stroju, znajdował się kilkanaście metrów przed nim. — Znam go! — oświadczył z zadowoleniem w głosie Staszek. — To jeden z naszych! Odszedł z pięć lat temu, więc się minęliście. Wysiadł z auta i machając ręką, krzyknął głośno do jadącego teraz w ich kierunku mężczyzny. — Staszek! — zawołał tamten. Zatrzymał się i oparł rower o maskę samochodu. Serdecznie uścisnął rękę Tomczaka. — Kopelat! — Tylko pięć. Podkomisarz poklepał go po plecach. — Ale żeś się postarzał. — Słańce! Wędkarz wzruszył ramionami. — Mróz, wiatr i starość. — Ty też zdziadziałeś. Jeszcze nikt cię nie odstrzelił? — Jakoś nie. Stanisław uśmiechnął się do niego. — To mój kolega, komisarz Antoni Marecki. Przedstawił Antka, który wysiadł z auta i do nich dołączył. Marian! Wędkarz mocno uścisnął mu dłoń. Antek. Dokładnie to podinspektor Marian Kotek. Startował na miejsce Grabika, ale przegrał, więc kopnął wszystko w dupę i odszedł. Tak dokładnie to byłem za stary na inną robotę niż papierkowa, więc się zwinąłem. Chcieli mnie przenieść gdzie indziej, ale na to też byłem za stary. I szczerze mówiąc straciłem serce i do tej roboty, i do ludzi. Jak już człowiek nie może wrzasnąć na podkomendnego, gdy trzeba, tylko musi uprzejmie go napomnieć, najlepiej nie poddosząc głosu i nie używając słów uważanych za obraźliwe, to czas padać. Jak mam grzecznie powiedzieć idiocie, że jest idiotą? Roześmiał się głośno. Wy w sprawie tego trupa znalezionego nad rzeką? Rozmawialiśmy z wędkarzami, przyznał Antek. Nic konkretnego. Tutaj każdy pilnuje swojego nosa, ale mogę się rozpytać. Zaproponował. A ty nic nie widziałeś? Zapytał go Tomczak. Nie wydaje mi się. Jestem tu kilka razy w tygodniu przed południem, potem wracam na obiad i przyjeżdżam jeszcze raz po południu albo wieczorem. Tu zawsze ktoś się kręci, ale chłopaki, chyba nic nie rzuciło mi się w oczy. Zastanowił się chwilę i spytał... Macie jakieś informacje w sprawie tego NN? Skąd wiesz, że to NN? Marian Kotek uśmiechnął się tylko. Na moje oko prowadzicie czynności identyfikacyjne, czyż nie? Zgadza się, przyznał Marecki. To co, macie coś? Nic, odpowiedział Tomczak. Żadnych rzeczy osobistych. Analiza daktyloskopijna nic nie dała. Sekcja jutro, dodał Antek to będziemy wiedzieć coś więcej. Na ciele nie było żadnych widocznych śladów. Gdybyśmy znaleźli w takich okolicznościach wędkarza z kartą wędkarską, to założylibyśmy zawał. Ale elegancki facet bez dokumentów, leżący w zaroślach przy brzegu... Podejrzane, przyznał kotek. Właśnie, to mógł być rabunek. Stwierdził z powagą Tomczak, jakby to on wpadł na ten skąd inąd oczywisty pomysł. Albo nieudana randka i rabunek. Czasami przyjeżdżają tutaj pary na szybki numerek. Poinformował ich emerytowany policjant. W nocy ciemno tu jak cholera. Żadnych świateł, żadnych biegaczy, wędkarzy. Sporo miejsc, gdzie można zaparkować samochód między drzewami czy krzakami. To też możliwe, uznał Marecki. Sprawdzamy monitoring. Może kamera coś uchwyciła niedaleko stąd. Ostatnio było sporo kradzieży na działkach. Inspektor wskazał ręką na miejsce, skąd przyjechał. Przy działkach biegnie stara droga prowadząca do samego wału. Jest zakaz jazdy po wale, ale jak masz dobre auto, to przejedziesz. Co mają kradzieże do drogi dojazdowej? zapytał skonsternowany Tomczak. Ktoś zamontował tam kamerę? Marecki w lot załapał niewypowiedzianą myśl. Działkowcy, potwierdził Marian Kotek. Żaden super sprzęt, bo by chuligani ukrali, ale w kilku miejscach są kamerki włączające się przy ruchu. Nie wiem, jaki mają zasięg, ale warto sprawdzić. Może łapią i drogę. Jakoś pewnie będzie do dupy, ale to zawsze więcej niż nic. Dzięki, Marian. Ucieszył się Staszek. Żaden problem. Chłopaki, jak będziecie wiedzieć coś więcej, dajcie znać. Mówiłem poważnie, popytam wśród wędkarzy. Namiary na auto albo zdjęcie Denata. Ale za życia byłoby lepsze. Trupy na zdjęciach dla większości ludzi są mało podobne do żyjących. Inspektor wyglądał na naprawdę zainteresowanego. Z pewnością nie była to próżna deklaracja. Dzięki. Antek wyciągnął rękę na pożegnanie. Nie obiecał podania żadnych informacji. Formalnie rzecz biorąc, popełniłby przynajmniej wykroczenie, ujawniając osobom trzecim materiały sprowadzonego śledztwa. Poważnie mówię... Tamten spojrzał mu w oczy. Wiem, że nie powinieneś, ale ja tu czasami z wnukami przyjeżdżam. Antek rozumiał. Nikt nie chce, by jego dzieci, chociaż sam ich nie miał, bo jakoś się nie złożyło, widziały to, co oni musieli oglądać. Dzięki. Powiedział raz jeszcze, ale czy chciał, czy nie, jego głos zabrzmiał zupełnie inaczej. Marian Kotek skinął głową w niemym podziękowaniu.